O, Panu, bracia i siostry. Chcę Was prosić, żebyście mieli wyrozumiałość dla mnie, dlatego, że mam wielką trudność w mówieniu do Was. Już to parę razy mówiłem i nie myślcie, że to, że się Wam podlizuje, ale naprawdę bardzo cenię każdego z Was i jak tutaj staję... Coś się wiecie coś nie jestem jeszcze tak wyuczony coś się we mnie zatrzymuje po prostu to wszystko co było tam przed panem gdzieś Nie potrafię czasem tego po prostu nawet donieść do tego miejsca wierzcie mi i to nie jest żadna z mojej strony taka wiecie podjazd Żebyście w razie moich błędów mi wybaczyli Mam też prośbę yy, Róbmy wszystko żeby z racji tego, że są między nami obcokrajowcy, a nie jest ich wielu. Starajmy się zrobić jak najwięcej w tym kierunku, żeby przeżywać wszystko razem. Na przykład jak ktoś dzisiaj czytał Słowo Boże, to dobrze, by, dobrze jest na przykład, żeby podał referencję wtedy brat, siostro mogą też przeczytać i ja myślę, że to takie bardziej się złączymy w modlitwie, nie? nawet jeżeli ktoś w czasie modlitwy powtórzy jakiś zwrot po angielsku, to ja nie będę się z tego śmiał, nie będę uważał, że chce się popisać swoim językiem, uznam to, że chcę, aby brat Bernard i siostra Hazel też powiedziała na to amen. Nie będziemy się śmiali. Także róbmy wszystko żebyśmy jak najwięcej doznali tutaj wspólnie razem. Chciałem przeczytać z listu do Rzymian z 13 rozdziału ósmy werset do czternasty. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem wypełnił, kto bowiem miłuje bliźniego zakon wypełnił. Przykazanie bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłość bliźniego swego, jak siebie samego. Miłość bliźniego złego nie wyrządza, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy... Uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i w rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania u ciało, by zaspokoić porządliwości. żeby ta woń chrystusowa była obecna w naszym życiu, żebyśmy wydali tą woń. Musimy zrezygnować z siebie, wyrzec się siebie, oddać siebie. Wiecie, to jest... Ja, ja nie mówię teraz potępiając, os oskarżając. Ja znam swoje życie, ale nie mogę czasem pogodzić się z faktem, że to co przed chwilą powiedziałem jest dla wszystkich tak oczywiste. Wszyscy to wiemy, to jest tak oczywista rzecz. A jednak tego nie robimy, nie robimy tego. Nie robimy tego tak naprawdę. Robimy to połowicznie. Myślę, że jednym z powodów może być to, że miłość, którą mamy, próbujemy podzielić na pół. Jeżeli chcesz kochać bliźniego, nie możesz kochać siebie. Miłość, którą masz, musisz całą oddać bliźniemu. Nie możesz sobie części zachować. Nie może być takiego czegoś. Musisz zobaczyć, że, że jeżeli zostawiasz coś dla siebie, to to jest dla ciebie zatrzymaniem, to jest dla ciebie ciężarem. To cię, to cię powstrzymuje, to cię zatrzymuje, to cię... To cię ciągnie. Musisz, musisz dojść do takiego miejsca, że powiesz nienawidzę tego jaki jestem. Ale wiecie w tym pozytywnym znaczeniu nienawidzę tych naturalnych skłonności. Pokuta. Pan Jezus, powiedział, Pan Jezus powiedział, czyńcie pokutę, czyli przemieńcie się w myśleniu, tak? nawróćcie się. Ta pokuta musi być bardzo głęboka, ona nie może być powierzchowna. Jan mówił prostujcie ścieżki dla Pana. Natomiast często okazuje się tak, że te ścieżki są tak powykręcane, że Jezus nie może do nas dotrzeć. To są supły, to są węzły, to są, to są jak powiedział jeden z braci, to są kolejny umysłu, z których my nie potrafimy się wydostać. I myślę, że egoizm właśnie bardzo nam w tym przeszkadza. Egoizm to jest choroba, to jest rak, który toczy ludzkość. Chrześcijanie mają narzędzie, mają pokutę. Bóg dał nam pokutę, która jest sztyletem wbitym w serce egoizmu. Pokuta jest takim... Pokuta jest takim takim środowiskiem, w którym grzech nie ma tlenu, nie ma pożywki do rozwijania się. W pokucie, jeżeli ktoś chodzi w pokucie cały czas, każdego dnia, to grzech nie ma tlenu, dusi się, grzech się dusi i umiera i nie. Słowo Boże jest lustrem a pokuta jest tym, wiecie, tym przystrajaniem się dla Pana. W Słowie Bożym widzę, się, w Słowie Bożym widzę siebie, a pokuta pozwala mi usuwać to co, to, co sprawia, że, to, co sprawia, że Bogu się nie podobam, że nie mogę się Bogu podobać. Dzisiaj jest takie, dzisiaj to jest tak powszechne. Ludzie tak wiele y, czynią starania o ciało, o to, żeby wyglądać. My wiemy o tym, niejednokrotnie o tym powtarzamy, że, że dzisiaj panuje coś takiego jak kult ciała. Jak wiele ludzie są w stanie zrobić, żeby podobać się sobie, żeby podobać się drugim. Ile jesteśmy w stanie... Ile jesteśmy w stanie włożyć wysiłku, jaką energię, żeby lepiej wyglądać, żeby lepiej się czuć. Słuchajcie, ja czasem myślę, że to są pokłady energii. Pokłady energii. Jak czasem słucham, to są pokłady energii. I to nie o to chodzi. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest złe. Ja nie chcę powiedzieć, że nasze ciało jest nieważne. Ja sam wiem, że każdy kilogram mniej dla mnie to jest lepsze dla mnie samopoczucie. Ja to wiem. Wiem to. Ale to nie może być najpierw, kochani. To nie może być najpierw. Po prostu jest to tragedią, że w życiu chrześcijan te rzeczy mogą są tak, takie rzeczy są na pierwszym miejscu, a pan jest jako dodatek. Natomiast te rzeczy nigdy nie są w stanie nas zaspokoić nie doprowadzą nas do pokoju to powoduje ciągłe rozdarcie. Stąd jest to co Bernard wczoraj nam tak stąd bierze się to co Bernard nam tak wczoraj obrazowo pokazał. Nie. Dlatego że my nie nosimy pokoju w sobie. Dziecko, dziecko, które jest kochane, jest cały dzień obiektem zainteresowania swoich rodziców, zasypia spokojnie, zasypia spokojnie. Ostatnio u nas w domu była pewna rodzina, myśmy się nie mogli nadziwić, wiecie taki mały brzdąc. Siostra go kładła wieczorem, zostawiała. Tam nie było, nie było nic słychać. Ten mały, nawet, wiecie, tam pląsał jeszcze pół godziny. Zasypiał sam, on nie potrzebował, żeby go ktoś huśtał, nosił. Ta mama, ja mówię, my mówimy, to on tak zaśnie? Wiecie, to, powiem, że w naszych środowiskach, w naszej kulturze to takie trochę dziwne jest, nie? Ja sam powiem, że, że gdzieś tam w tym wiele błędów popełniłem. By się wydawało, że muszę to dziecko jak najszybciej doprowadzić do... My też tak chcemy siebie ululać. Chcemy się tak uspokoić. Nie? A ten pokój jest przed obliczem Bożym. Jest w społeczności z Panem. I... I chwała Bogu, że mamy dostęp do Niego, że mamy modlitwę. Mamy modlitwę, która jest czymś więcej niż tylko wypowiedzeniem pewnych słów. Która jest czymś więcej niż uklęknięciem i wyznaniem grzechów. I mamy pokutę. Chrześcijani to jest właśnie dziecko kochającego rodzica. Jedni za bardzo idą w stronę zakonu, mówią, mówią w sposób legalistyczny, drudzy idą w wolność. A my musimy zacząć od relacji, od, od społeczności z Panem. Bo tam, tam zobaczymy siebie tam znienawidzimy siebie, tam się zawstydzimy, tam to się stanie. I dzisiaj, jeżeli ja to mogę powiedzieć, ja to mogę powiedzieć tylko na podstawie moich doświadczeń, tylko, jeżeli ktoś mnie pyta, a jest szczery, ja kocham szczerych ludzi, uwielbiam, czy to jest chrześcijanin, czy to jest człowiek ze świata, jest szczery. I taki szczery człowiek, jeżeli jest szczery przed Bogiem, już stoi na zwycięskiej pozycji. My musimy poznać Pana. I jeżeli ktoś jest szczery, Ozeasz w szóstym rozdziale, trzecim wersecie mówi tak. To jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. 6.3. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Więc jeżeli, jeżeli ktoś mówi, i ja też tak mówiłem kiedyś, mam te doświadczenia, jeżeli ktoś mówi, ale jak to zrobić? Skąd wziąć to pragnienie? Tak? Bo my ponad wszystko uważamy, że, że to nie chodzi o to, żebyśmy głosili tak słowo, żeby ludzie się bali i robili to ze strachu. Albo żebyśmy tak głosili słowie, słowo, żeby ludzie chcieli to kupić od Boga, tą rzecz. Albo kupić od ludzi. Nie? Ja będę się tak zachowywał, że kupię od ludzi yy, uznanie. Będę tak żył, że to kupię. I ktoś jest szczery i mówi, jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to pragnienie zamieszkało w moim sercu? Ja mam jedną odpowiedź. Staraj się usilnie poznać Pana. Po prostu zostaw wszystkie, musi, musimy zostawić wszystkie zabiegania, próby i znaleźć Go. Tylko Jego. I Doznać tego uczucia, które On nas, nas darzy. My musimy usłyszeć, tak jak y, kobieta przyłapana na cudzołóstwie, od Pana Jezusa musimy usłyszeć: Nie potępiam Cię. Bo Pan, bo Pan Jezus Chrystus do tych, którzy grzeszą, ale są zwróceni w Jego stronę, idą ku Niemu z wyznaniem tego grzechu, czyli tych szczerych, mówi do nich nie potępiam Cię, chodź, nie potępiam Cię. Nie potępiam Cię, mówisz prawdę, nie potrafisz z tym sobie poradzić, ja Cię nie potępiam, chodź. Ale dla tych, którzy są plecami zwróceni do Chrystusa, odchodzą od Chrystusa i grzeszą, Chrystus mówi, potępiam to, co robisz. Potępiam to. Potępiam ten grzech i potępiam to, co robisz. I teraz my, żeby zdobyć to pragnienie, zdobyć miłość do Pana, musimy poznać Pana. Na tym się musimy skoncentrować. Panie, ja chcę Ciebie poznać. Ja chcę Ciebie zobaczyć. Y Panie, ja Ciebie nie znam. Ja nie zapomnę świadectwa Davida Wilkersona, który po latach służby, po całym tym wiecie, przebuceniu na Azusa Street i innych rzeczach, doszedł do takiego miejsca w swoim życiu, gdzie stanął przed Panem i powiedział, Panie, ja Ciebie nie znam. Nie znam Ciebie. Powiedział to głęboko, z głębokim przekonaniem. I myślę, że to był kolejny że to była, że to był kolejny stopień pokuty w jego życiu. Myślę, że po prostu poszedł głębiej. Bo co z tego, że już nie piję? Co z tego, że już nie palę? Że nie biorę narkotyków? To jest tylko wierzchołek góry lodowej. Całe to zło jest tak y, subtelnie, tak, wiecie, tak dokładnie. Ono jest, wiecie, ono jest zamaskowane, tak jak siatka maskująca. Maciek będzie wiedział, był w wojsku. Jakbyśmy tutaj rozciągnęli siatkę maskującą, to nie rozpoznalibyśmy, jakie drzewo, y, jaki krzak. A byłoby zielono, nie? Całe to, całe to, zło jest ukryte i my musimy iść coraz głębiej. I dalej, dalej Ozeasz pisze przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, podkreślam jak późny deszcz, który zrasza ziemię. I chcę wam powiedzieć o takim moim doświadczeniu Chcę wam powiedzieć o takim moim doświadczeniu, jaki, jaki mam, jeżeli chodzi o szukanie Pana w modlitwie, w społeczności, w intymności, w komorze. Kiedy przyjąłem od moich kochanych braci to, bo oni zawsze mnie przekonują do tego, żeby dbać o relacje, żeby modlitwa była najważniejszą częścią mojego życia, mojego dnia. Miałem przekonanie, że jak zacznę się naprawdę regularnie modlić, spędzać konkretny czas na modlitwie, wydzielę to, będzie to komora, zamknę się, zostanę z Panem, to wiecie, będzie nagle bach, nie? Bóg otworzy się przede mną, zobaczy Jego oblicze. Natomiast powiem wam, spotyka mnie coś zupełnie odwrotnego. Momentami wydaje mi się, że, jest, że się cofam, że mam coraz większą trudność w przyjściu do Pana, że jest mi coraz ciężej i zrozumiałem, że żebym mógł prawdziwie poznać Pana, to On najpierw musi mnie wycofać z mojego myślenia, z mojego wyobrażenia o tym, jaki On jest. Ono jest złe, niewłaściwe. Bo przez długie lata, kiedy nie pielęgnowałem społeczności z Panem z, i ze Słowem Bożym, podkreślam to, społeczności z Panem, ze Słowem Bożym, tworzyłem sobie obraz Pana, mój obraz Pana, który mi dyktowało moje ego. Moje ego mnie oszukiwało. Powiem wam taką rzecz bardzo fajnie jest powiedzieć. Jeśli ktoś chce być pierwszy między wami niech stanie się sługą wszystkich. I. Można powiedzieć Aleluja, chwała Panu chcę taki być i będę taki. Dobrze, łatwo to jest powiedzieć, jeżeli się jest ostatnim. W jakimś sensie, rozumiecie mnie, jeżeli się jest takim niewidocznym, yy, tak na wiecie, z dystansu można na wszystko spojrzeć, ale jeżeli już Pan nas użyje w wielu sprawach i wyjdziemy do przodu przed wielu, nie, wiecie, nie po swojemu, ale po prostu dzięki Bogu. Bóg się przyzna do nas. Bóg uzna naszą służbę. I faktycznie będziemy znani przez wielu i oni będą przyjmować naszą posługę. Nagle zostaniemy zwiedzieni chęcią bycia pierwszymi. Powiedzmy wtedy, wtedy, jak, jest, jak trudno jest powiedzieć, chcę być ostatni, nie? Chcę być sługą wszystkich. Chcę się. Panie. Ja. No ja się zastanawiam. Czy każdy z nas powie, dzisiaj decyzja wycofuje się, idę na sam koniec. Schodzę. To nie jest wtedy takie proste. W takich miejscach widać, jak, nasz, jak nasze ego nas oszukuje. W tych momentach. Ja tylko daję taki przykład, ale w tych momentach to, yy, to widać. I dlatego powiem wam, nie upadajmy na duchu, nie, nie zniechęcajmy się, usilnie szukajmy Pana. Dlatego uważam, że tu jest dodane to słowo. Starajmy się więc poznać Pana usilnie. Usilnie. Jak tam jest? Jest inaczej? Trochę inaczej. Czyli po naszemu? Starajcie się, czyli przyłóżcie się do tego, dlatego że możecie mieć, możecie mieć początkowo wrażenie, że wszystko idzie nie tak, ale być może Pan was właśnie wycofuje z waszego myślenia. Chce nas wyrzucić, przepraszam, chce nas wy, wyrzucić z tych kolein umysłu, w których my jak samochód po prostu brniemy, bo to już jest tak wyjeżdżone, że Pan nas chce z tego wycofać i być może stąd ta, ta trudność w przyjściu do Pana, ale nie rezygnujmy, starajmy się poznać Pana, Starajmy się zobaczyć, jak On nas miłuje i niech to nas zmotywuje do tego, aby kochać Go, aby oddać Mu tą miłość, aby poświęcić się dla Niego. Niech miłość Chrystusowa nas przynagla, tak? Bo my czytamy, miłość Chrystusowa przynagla nas. Miłość Chrystusowa nas przynagla. Amen.